Jestem z tych, co by dali za wygraną Szansę łatwo przespać, dlatego wstaję rano I wiem, że dojdę tam, gdzie chciałem pomału Mnie nie interesuje siano, mnie interesuje Laury, Trenowałem, gdy wy spaliście smacznie Żeby być gotowym, kiedy wreszcie to się za... Mam w sobie iskrę i ciekawość świata Trochę jak to piskle, które już by chciało latać Mój czas jest teraz, nie może spać na hajsie, wystarczy mi materacji Żyć w zgodzie z sobą, aż do usranej śmierci Żeby na końcu wznieść Wiktorię jak Churchill Ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać, ja przyszedłem, żeby wygrać. Ja przyszedłem, żeby wygrać. Bóg mi świadkiem, ja przyszedłem, żeby wygrać Droga na szczyt często wiedzie przez mokradła Nie pozwól niepewności, żeby kiedyś Cię dopadła Ćwicz wieczorem, potem rano i Idź jak po swoje, jakby Ci to odebrano Chmury na niebie, ale w końcu się przejaśni Przeciwnicy wcale nie są tacy straszni Niby stać ich na ten jedwab i kaszmir Ale nie na to, żeby coś mówić w twarz mi Jak odniosę sukces to prosto na regał Czemu jak wychodzi to nagle każdy kolega Nie było perspektyw tam skąd pochodzę Był za to stres i te nieprzespane noce Ja przyszedłem, żeby wygrać Ja przyszedłem, żeby wygrać ja przyszedłem, żeby wygrać, Bóg Piesiątki, ja przyszedłem, żeby wygrać, ja przyszedłem, żeby wygrać, ja przyszedłem, żeby wygrać, ja przyszedłem, żeby wygrać, Bóg Piesiątki, ja przyszedłem, żeby wygrać.